Podziękowania. Wypowiedzi osób wykorzystane w tekście zostały zaczerpnięte nie tylko z pozycji wymienionych w bibliografii, akt śledztw przeprowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, prokuraturę rejonową w Gliwicach i prokuraturę wojewódzką w Opolu, ale także z wielu rozmów, które osobiście przeprowadziłem ze świadkami, uczestnikami bądź osobami mającymi jakikolwiek związek ze sprawą wymordowania żołnierzy z oddziału Bartka. Rozmawiałem m.in. ze Stanisławem Berem, Bogdanem Bocheńskim, Józefem Brolem, Magdaleną Breś, Marią Byrdy, Anastazją Ebert, Władysławem Foksą, Walerią Gołdą, Jerzym Karpińskim, Robertem Kmieciem, doktorem Pawłem Konczewskim, doktorem Tomaszem Konopką, Zbigniewem Konowalczukiem, Jerzym Korwinem Małaczeńskim, Józefem Koślą, Wiktorem Koźlikiem, Genowefą Łajczak-Madejczyk, prokuratorami Jerzym Michalskim, Piotrem Nalepą, Wiesławem Nawrockim, księdzem Władysławem Nowobilskim, prokuratorem Przemysławem Piątkiem, Tadeuszem Pietrzakiem, Adamem Sikorskim, Franciszkiem Solakiem, Marianem Staszyńskim, doktorem Krzysztofem Szwagrzykiem, Bogdanem Święcickim, Jarosławem Święcickim, Witoldem Szczęśniakiem, Antonim Walczakiem, Marią Żółtą. Wszystkim im dziękuję za udzieloną mi pomoc i życzliwość. Szczególne podziękowania kieruję na ręce pana prokuratora Piotra Nalepy za pomoc, której mi nigdy nie skąpił. Od wydawcy. Książkę tę kierujemy do wszystkich zainteresowanych prawdziwą historią powojennej Polski. Jej treść powinna uświadomić każdemu słuchaczowi prawdziwe znaczenia słów patriotyzm, oraz walka o niepodległość. Apelujemy również do wszystkich tych, których jej treść dotyczy i mogliby wnieść w nią coś nowego. Każda taka informacja posiada nie tylko wielką wartość historyczną, ale może wpłynąć również na to, aby pamięć o poległych przetrwała wiele pokoleń i znalazła swoje miejsce nie tylko w sercach osób im bliskich, ale również w podręcznikach polskiej historii. Kontakt telefoniczny 77 42 31 426 lub 605 300 028 Wydawnictwa Nowik oraz Press and Media z góry dziękują za wszystkie nowe informacje dotyczące powojennych wydarzeń z udziałem żołnierzy wyklętych. Informują jednocześnie, że znajdą się one w kolejnych edycjach książki. Kompletne dane adresowe wydawców. Znajdą Państwo na wewnętrznej stronie obwoluty. Umieszczono je pod przeźroczystą tacką, na której leży płyta. Książka Operacja Lawina ukazała się również w wersji na papierze. W dystrybucji znajduje się od 1 września 2012 roku. Nagrań i udźwiękowienia dokonano w studiu nagraniowym B24 Studio, należącym do wydawnictwa Press and Media w Opolu. Czytał... Wojciech Najda